Cześć, tu Pinoczet. Zapraszam na szósty odcinek Myśl o Zbrodni. Dzisiaj chcę zacząć od wyrazów uznania dla załodzi Boeinga 767, który 1 listopada tego roku miał problem z wylądowaniem na warszawskim okęciu. Należą się gratulacje kapitanowi w i pozostałym członkom załodzi gdyż, o ile mi wiadomo, lądowanie bez podwozia to nie jest yy, łatwe, yy, to nie jest łatwa operacja. Sam mam jeszcze pewne podejrzenia, czy to podwozie nie wysunęło się, bo to był jakiś błąd techniczny, czy może jakiś zamach. to taka moja teoria spiskowa. A skąd do siebie, że no, po prostu uważam, że podwozie, które się nie wysuwa, może się zdarzyć, ale nie nad Europą, nie na skanami zjednoczonymi. A samolot, o ile dobrze nie wiadomo, leciał z Słowego Jorku do Warszawy. Ale to jest tylko moja teoria, niepoparta właściwie żadnymi faktami. Poza tym, że przyczyną tego, że podwozie się nie wysunęło, było podobno to, że kable były przecięte. Ale czy ktoś się przeciął, czy one się przecięły w wyniku jakiejś tam usterci, to na razie nie wiadomo. I bynajmniej z telewizji się tego nie dowiemy. Trzeba będzie śledzić wydarzenie w internecie. I myślę, że raz jeszcze gratuluję kapitanowi Wronii i się załodzi i mam nadzieję, że będzie więcej takich narodowych powodów do dumy. A teraz chciałbym powiedzieć o Grecji. Która już została przeze mnie lekko odgadana w, w, w innych odcinkach, ale, ale teraz znowu, i to pewnie nie jest ostatni raz, dość że premier Grecji wymyślił sobie, żeby wprowadzić referendum w sprawie tego, czy, yy, czy Grecy chcą, aby otrzymać po, yy, pomoc finansową od, yy, od reszty Europy, czy nie zamiast zacięcia w budżecie. Tylko, że z punktu widzenia demokracji jest to jak najbardziej w porządku, tylko, że ja w demokracji nie wierzę. Nie wierzyli również prezydenci Francji, Niemiec i, i, i kanclerz Niemiec, przepraszam, bardzo. i inni przywódcy państw Europy Zachodniej, Wiesz jak łatwo się domyślić, Grecy nie będą chcieli zgodzić się na cięcia nawet za cenę pomocy finansowej. To jest tego typu naród. A ludzie zdają sobie sprawę dokładnie, że jeżeli Grecy nie otrzyma pomocy finansowej to zbankrutuje już tak, że nic jej nie wyciągnie. A strefa euro również może tego nie przetrwać. A w końcu i istnienie daje genialne pole do, genialne pole do kradzieży najbardziej zuchwałej. W końcu premier grecki się wycofał z tego pomysłu, być może dlatego, że zmądrzał, być może dlatego, że odpowiednie osoby mu powiedziały to, co należało powiedzieć. dość, że referendum w nie będzie, a sprawa jest tam już całkowicie pod, podbramkowa, gdyż rząd traci poparcie, trzeba, ile się orientuje, tworzyć rząd do spółki z opozycją, tak więc może być ciekawie, ale cóż, no podejrzewam, że nawet jeśli jakoś uda się Teraz Grecji z tego wyjść, a pewnie się uda, bo to nie tylko jest rzecz Greków, ale i reszty Europy. To Euro przetrwa, ale jak wspominałem, ono przetrwa, ale nie w nieskończoność. Ono w takim razie nie upadnie za tydzień, dwa tygodnie, a upadnie za 5-6 miesięcy. Oczywiście po 5-6 miesiącach będzie można je dalej ratować, ale. Ale nieskończoność się nie da i myślę, że przed 2015 rokiem już powinno być to wszystkim. Cała ta sytuacja zdaje się potwierdzać taką moją tezę, iż socjalizm musi prowadzić do bankructwa, ale o tym trzeba mówić przez następne odcinki, bo tutaj są dać pomysł, aby zrobić taką serię odcinków na temat zagrożeń płynących ze socjalizmu, które widzę właśnie jako bankructwo, jako wojna, jako, yy, jako zdemoralizowanie ludności i pozbawienie jej godności i możliwości obronienia się. A ja także w kilku innych rzeczach, ale to, ale to zamierzam w serii takich kolejnych odcinków robić i, i rozwinąć trochę ten wątek. No i cóż... I, i to już będzie koniec. tu kolejny odcinek, gdzie jest bardzo mało gadania. To na koniec wrzucę jeszcze jakąś piosenkę. Ale zanim to jeszcze będzie taka reklama... będzie reklama audycji z Radio Kontrastacja Teoria Chaosu. To będzie w ramach podziękowania za to, że z tej właśnie audycji dowiedziałem się sporo o dźwiękach Elrad i pochodnych tematach, to też chciałbym przez zachęcić do, do słuchania tego. To jest każde każdy piątek prawie kontestacja. W dziale polecam. Pojawi się jeszcze link do, do strony te, tego podcasta, audycji. Tak więc teraz jakaś piosenka poleci, a wcześniej a kawesie i, i tu już będę kończył. To cześć i do usłyszenia za tydzień. Słuchaliście myśl o zbrodni, która wygłasza Pinochet. Zapraszam na mojego bloga myslozbrodnie.blogspot.com A także na bloga na salonie24wachowicz.salon24.pl Do usłyszenia za tydzień. Nie będziesz pochłonany przez Maria zawsze dziewicza. jeszcze raz i z u Ja, ty, Jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować e, dla Polski i Polaków, no to że jest naprawdę to jest zdrajca albo totalnie głupi. W każdym razie albo, albo w ogóle to nie jest no, jakiś chyba spadł z, z, z kosmosu do nas, jakiegoś nie, zanieczyszczonego. Chcesz wiedzieć, co miał na myśli ojciec Tadeusz? Słuchaj audycji Teoria chaosu. teraz na żywo w Radiu Kontestacja w każdy piątek po północy. No va a llegar el alba. No corras, que terminó la luna para que bailes con ella, pa cogerse a tu cintura. Estrellas pintadas en pedazos de miseria y las ganas de y encontrar de frente la inquieta mañana. Aprieta los huevos y aguanta que no hace. yeah